Cześć moi drodzy, co słychać? Mam nadzieję, że wszystko u was dobrze Wszystko dzieje się spokojnie i bez żadnych problemów Kochani, od razu chciałbym podziękować wam bardzo serdecznie Za wszystkie słowa współczucia, które od was dostałem A dostałem ich naprawdę bardzo dużo Wszystkie życzenia zdrowia oczywiście przekazałem Jobie. To bardzo miłe z waszej strony i bardzo nam pomogło. Chcę wam powiedzieć, że Jobi czuje się już dobrze, jest wesoła, tak jak zawsze i wygląda na to, że rana się już zagoiła i nie będzie z tym już żadnych problemów. Myślę, że wasze dobre słowa bardzo jej pomogły. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Byliśmy u weterynarza i Jobi ma już zdjęte szwy Teraz czekamy, aż odrośnie futerko, bo miała zgolone futerko i nie będzie śladu po tej przykrej przygodzie. Spotkaliśmy się też z panem, który jest właścicielem psa, który pogryzł Jobi. Hmm, właściwie to nie jest pies, tylko suka. Suka, tak mówimy na samicę psa, czyli psa rodzaju żeńskiego. Suka. Okazało się, że to była suka rasy Staffordshire Bull Terrier, rasy niezwykle groźnej. Eee, bull są bardzo groźne. Właściciel obiecał, że będzie trzymał psa na smyczy i mamy nadzieję, że tak będzie. Ale lepiej, żebyśmy się już więcej nie spotkali. Jarosław ze Słowacji. Dał mi radę, żebym kupił gaz pieprzowy Napisał, że on już dwa razy uratował swojego psa Właśnie używając e, gazu pieprzowego Zastanawiałem się nad tym Może to jest dobry pomysł Nigdy nie używałem gazu pieprzowego Ale wydaje mi się, że może to dobra rada Dzięki Jaro za ten pomysł Muszę wam jeszcze powiedzieć, że Joby dostała od was wiele pozdrowień i ma nawet dwóch ochroniarzy. Rubiego psa Halinki i starego, ale jarego psa Susan. Wiecie co to znaczy stary, ale jary? Jeśli ktoś jest stary, ale ma jeszcze dużo siły, to mówimy, że jest Stary, ale jary. Ma dużo lat, ale ma jeszcze dużo siły. Stary, ale jary. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie, za miłe słowa. To nam bardzo, bardzo pomogło. Pewnie jesteście ciekawi, co zaplanowałem na dziś. Na początek chciałbym, żebyście posłuchali nagrania, które przysłał Jarosław, ale inny Jarosław, Jarosław z Kijowa na Ukrainie, który niedawno zaczął uczyć się polskiego. Ale dzięki temu, że słucha bardzo intensywnie, bardzo dużo, mówi już bardzo dobrze po polsku. Posłuchajcie krótkiego nagrania, które dostałem od Jarosława z Kijowa. Hej Piotr. To mówi do Ciebie Jarosław z Ukrainy. Mam 17 lat, mieszkam w Kijowie z rodzicami. Studiuję w szkole policjalnej na kierunku turystyki. Bardzo kocham kotów. Uczyłem się języka polskiego dopiero co od dwóch miesięcy. Na własną rękę. Nigdy nie zaczynałem się uczyć gramatyki, bo nie jestem fanem tego. Uczyłem się dlatego, żeby w przyszłości studiować w Polsce i pewnie żyć tam. Chcę mi podziękować Ciebie za kurs audycji z języka polskiego. To niesamowita rzecz do studiowania języka polskiego. To wszystko na dziś. Papa! Pa. Dziękuję bardzo za nagranie. Bardzo mi miło dostawać takie nagrania. To dla mnie wielka przyjemność widzieć, jak szybko uczycie się polskiego. Cieszę się, że szybko robicie postępy. A jeśli wydaje się Wam, że nie robicie postępów, bardzo szybko, to nie martwcie się. Powoli, powoli dojdziecie do celu. Nie ma takiej możliwości, żeby nie nauczyć się polskiego. Każdy może to zrobić. Trzeba tylko używać dobrej metody i być konsekwentnym. Są ludzie, którzy zawsze osiągają sukcesy. Wydaje się, że wszystko bardzo Łatwo im przychodzi. Czy znacie ludzi, którym się dobrze powodzi, którzy osiągają sukcesy? Wszystko, co sobie wymyślą, wszystko, co chcą osiągnąć, to im się udaje. Czasami dochodzą nawet dużo dalej niż na początku chcieli dojść, niż na początku planowali. Zawsze im się wszystko udaje A może znacie ludzi, którzy wręcz przeciwnie Wszystko co mieli stracili Zawsze mają pecha Jak to mówimy Zawsze mają pod górę i pod wiatr Nic im się nie udaje Oni mówią o sobie, że ich życie to jedna wielka porażka. Widziałem wielu ludzi, bardzo inteligentnych ludzi, którzy nie mają sukcesów. I wiele osób, które wydają się nie być zbyt mądrzy, inteligentni, a jednak osiągają sukcesy. Ciekawe, prawda? Uroda. Czy uroda? To jak wyglądamy? Czy to ma wpływ na nasze sukcesy? Są ludzie piękni i bogaci. Piękni i inteligentni. Ludzie piękni często osiągają sukcesy, ale przecież są też ludzie, którzy nie są aż tak ładni i również osiągają sukcesy. Jednocześnie są ludzie ładni, którzy nie osiągają sukcesów. Zatem uroda nie ma chyba aż tak wielkiego wpływu na nasze sukcesy. Czy to, gdzie mieszkamy, ma wpływ na nasze sukcesy, na nasze osiągnięcia? Są przecież ludzie, którzy żyją w miejscach, w, w, miejscach, w których... Wydaje się, że osiągnięcie sukcesu nie jest możliwe, a jednak oni osiągają sukcesy. Czasami mają dużo większe osiągnięcia od ludzi, którzy są otoczeni możliwościami. Mieszkają w miejscach, gdzie wydaje się łatwo osiągnąć sukces. Zatem... Musi być coś wewnątrz nas, w środku nas samych, co powoduje, że osiągamy sukcesy. To prawda, warunki zewnętrzne mogą pomagać albo przeszkadzać. To, gdzie żyjemy, jak wyglądamy, na pewno ma jakiś wpływ. Czasami bardzo duży wpływ, ale nie to jest najważniejsze wewnątrz nas jest coś marzymy o czymś myślimy o czymś a potem to osiągamy co nam w tym pomaga co czyni co powoduje, że jedni osiągają sukcesy zdobywają to o czym marzyli a inni nie co to takiego jest Jestem z osobą, której pragnę, kochamy się, mamy pieniądze, z których jestem zadowolony. Mam pracę, którą lubię. Mieszkam w domu takim, jakim chcę. Mam samochód, który jest dla mnie wystarczający. Mam wszystko to, co walczyłem, co chciałem zdobyć. A może nie udało mi się czegoś osiągnąć? Może coś zrobiłem źle? Jak to się dzieje, że jedni osiągają sukces, mają to, o czym marzą, a inni nie? Ostatnio słuchałem wykładu Richarda Johna, który rozmawiał z setkami osób, które, jak to mówimy, osiągnęły sukces w swoim życiu. Były to osoby, które wykonywały przeróżne zawody. Rozmawiał z artystami, inżynierami, właścicielami firm, naukowcami, pisarzami, przeróżnymi osobami. Jego historia wygląda tak. Ponad 10 lat temu pan Richard John leciał samolotem. Obok niego siedziała nastolatka. Dziewczyna, która pochodziła z bardzo biednej rodziny. Richard pisał coś na swoim laptopie, a ona zadawała mu pytania. Choć była biedna, to jej marzeniem było dojść gdzieś w swoim życiu. Rozmawiali podczas lotu i nagle ona zapytała Czy pan osiągnął sukces w swoim życiu? Richard powiedział nie, ja nie. Terry Fox to jest bohater. On osiągnął sukces. Terry Fox stracił nogę, ponieważ był chory na raka. W protezie przebiegł tysiące kilometrów, żeby zdobyć pieniądze na badania, które pomogą znaleźć metodę leczenia raka. Albo Bill Gates, facet, który ma swój samolot i nie musi siedzieć obok dzieciaka, który zadaje mu pytania. Richard John pracował w marketingu i zdobył wiele nagród. Ma ponad 60 lat i wciąż lubi biegać. Przebiegł ponad 50 maratonów na wszystkich kontynentach. Ma żonę, z którą jest już ponad 35 lat. Myślę, że mam jakieś sukcesy. Powiedział do dziewczyny Dobrze Jest pan milionerem? Richard nie chciał kłamać Powiedział Owszem Jestem milionerem Ale sam nie wiem jak to się stało Nigdy nie walczyłem o pieniądze I nigdy one nie były Zbyt ważne dla mnie Może nie dla pana Ale dla mnie są ważne Chciałabym gdzieś dojść. Nie chcę całe życie być biedna. Ale to nigdy się nie uda. Powiedziała dziewczyna. Dlaczego nie? Wie pan, nie jestem zbyt mądra. Mam kłopoty w szkole. Wiesz, powiedział Richard, ja też miałem kłopoty w szkole. Nie miałem zbyt wielu kolegów. Wyglądało na to, że... Nie powiedzie mi się w życiu. Ale jakoś się udało. Jeśli ja mogłem, ty też możesz. I wtedy dziewczyna zapytała o coś bardzo ważnego. Okej, okay, co mam robić? Co naprawdę doprowadzi mnie do sukcesu? Wtedy Richard John powiedział. Hm, przepraszam, ale nie wiem, co mam odpowiedzieć właściwie to nie wiem jak to wszystko osiągnąłem i tak zakończyła się ta rozmowa samolot wylądował Richard John wysiadł z samolotu i poszedł na konferencję na którą właśnie leciał byli tam ludzie, ludzie wielu zawodów biznesmeni, artyści, naukowcy nauczyciele, prawnicy pisarze Mnóstwo ludzi. I wtedy Richard pomyślał. Dlaczego nie zapytać ich o to, jak osiągnęli sukces? Jednak za chwilę miał pewne wątpliwości. Dlaczego ktoś miałby rozmawiać właśnie ze mną? Nie jestem żadnym znanym dziennikarzem. Prawdę mówiąc, wcale nie jestem dziennikarzem. Richard John był już bliski porzucenia Projektu, zanim go nawet zaczął. Wtedy naprzeciwko niego szedł Ben Cohen, założyciel firmy Ben Jerry's, która jest bardzo znaną firmą, która produkuje lody. Richard pomyślał: Teraz albo nigdy, i zmusił się, aby podejść i porozmawiać. Ben. Pracuję nad pewnym projektem. Nie wiem dokładnie, o co mam zapytać, ale powiedz mi, jak osiągnąłeś sukces? Dobrze, nie ma sprawy. Chodźmy na kawę i wszystko ci opowiem. Odpowiedział Ben Cohen. Pili kawę, a Ben opowiadał swoją historię. Później, przez kolejne 10 lat, Richard John przeprowadził ponad 500 rozmów z ludźmi sukcesu i zebrał tysiące innych historii. Jego celem było znalezienie wspólnego czynnika, który prowadzi do sukcesu w różnych dziedzinach życia. Rozmawiał z lekarzami, astronautami, prezydentami, kierowcami rajdowymi, aktorami, a także ze zdobywcami Nagrody Nobla Potem był czas na analizę Okazało się, że jest jeden czynnik Który występuje u wszystkich ludzi sukcesu Ten czynnik to pasja Najważniejsze jest to, aby robić to co się lubi jeśli chcesz osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie, to musisz lubić to robić. Jeśli nie lubisz tego, co robisz, to jesteś skazany na porażkę. Jeśli nie lubisz tego robić, to na pewno ci się nie uda osiągnąć sukcesu. Ponieważ druga najważniejsza rzecz to właśnie ciężka praca. Ciężka praca. Wszyscy ludzie, Którzy osiągają sukces, pracują dużo. Mogą pracować dużo, bo lubią to, co robią. Niektórzy mówią, że płaciliby nawet za to, żeby robić to, co robią. Kolejny czynnik to koncentracja. Ludzie, którzy osiągają sukces, koncentrują się na jednej rzeczy. Nie na wielu rzeczach naraz. Jeśli rozpraszasz się dążąc do różnych celów, wtedy nie dojdziesz do jednego konkretnego celu, do jednego miejsca. Są ludzie, którzy ciągle coś zaczynają i nigdy tego nie kończą. Nie możesz dziś zaczynać czegoś, a jutro koncentrować się na czymś innym. Potem jeszcze na czymś innym Trzeba wiedzieć do czego się dąży I koncentrować się właśnie tylko na tym Czasami jest tak, że nie chce nam się czegoś robić Nie mamy na to chęci Ale wiemy, że jeśli nie zrobimy tego To nie uda nam się dojść do naszego celu Musimy to zrobić. Ludzie sukcesu potrafią zmusić się, potrafią pokonać samych siebie, aby zrobić to, co jest konieczne do osiągnięcia sukcesu, do osiągnięcia celu. Czasami trzeba dać z siebie naprawdę wszystko, żeby pokonać różne przeciwności. Czasami trzeba się zmusić, żeby pokonać różne przeciwności często trzeba mieć dobry pomysł jak to zrobić ludzie sukcesu mają dobre pomysły mają dobre pomysły bo ciągle myślą o tym dokąd chcą dojść i jak to zrobić jeśli wciąż myślimy o tym jak pokonać problem to w końcu znajdujemy rozwiązanie. W końcu mamy ten moment, że wiemy, jak to zrobić. Kolejny ważny czynnik to doskonalenie się. Codziennie, małymi kroczkami, uczymy się czegoś. Codziennie jesteśmy w czymś lepsi niż poprzedniego dnia. Uczymy się czegoś nowego. Ludzie sukcesu czytają, próbują, uczą się, rozwijają się. Wciąż chcą poprawić to, co już osiągnęli. Ale sukces nie polega na tym, żeby myśleć tylko o sobie. Ludzie, którzy osiągają sukcesy, bardzo często dzielą się tym z innymi. Nie osiągniesz sukcesu, jeśli nie dasz nic w zamian. Popatrzcie, jeśli szklanka jest pełna wody, już nie ma w niej miejsca, to nie możesz dolać już soku. Musisz zrobić miejsce, musisz wylać trochę wody, żeby dolać soku. Musisz dać coś z siebie żeby dostać coś w zamian. Richard John zauważył, że ludzie sukcesu nigdy nie poddają się. Nawet jeśli czasami mają porażki, nie udaje im się, to i tak próbują dalej. W większości wypadków sukces nie przychodzi w ciągu jednej nocy albo jednego tygodnia. To długa praca, ale ludzie sukcesu nie poddają się. To są właśnie te czynniki, o których opowiada Richard John. Myślę, że to bardzo ważne rzeczy i bardzo ciekawe rzeczy. Podobają mi się rady pana Richarda Johna. Jeśli macie chęć, to możecie obejrzeć filmik na YouTube, w którym Richard John opowiada... Osobiście opowiada o tych czynnikach. Podam link w opisie do podcastu. Kiedy patrzę na ludzi sukcesu, to zawsze widzę, jak pewni są tego, co robią. Zawsze wyglądają, jakby niczego się nie bali. Zawsze są pewni swojego sukcesu. Nawet jeśli mają jakieś problemy, to wiedzą, że to są problemy przejściowe, tymczasowe. Sposób, w jaki mówią, słowa, jakich używają, to wszystko pokazuje, jak bardzo są pewni swego. Być pewnym swego, to znaczy być pewnym, że osiągnie się to, co ma się zaplanowane. OK? Być pewnym swego. Ludzie sukcesu nie mają wątpliwości. Nie słuchają ludzi, którzy podsuwają im wątpliwości. Którzy mówią, nie rób tego, to się nie uda, to nie ma sensu. Jak to mówimy po polsku, ludzie sukcesu wiedzą swoje i robią swoje. Ile razy mieliście jakiś pomysł, Doskonały pomysł i przyszedł ktoś, kto powiedział To nie ma sensu, nie masz po co zaczynać, to się nie uda Ile razy tak było? Sam słyszałem to wiele razy Moi znajomi mówili Kto ma zamiar uczyć się polskiego? Wszyscy uczą się angielskiego, twój pomysł nie ma sensu Wiecie co? Cieszę się teraz, że ich nie słuchałem jak myślicie, po co ludzie tak mówią? Dlaczego nas demotywują? Dlaczego nie chcą, żebyśmy spełniali nasze marzenia? Wydaje mi się to bardzo proste. Oni chcą, żebyśmy też odczuwali te same frustracje, jakie mają oni. Mówią ci, jesteś szalony, to nie ma sensu, szkoda na to czasu. Po co uczyć się języków? To się nigdy nie udaje. Próbowałem już wiele razy. Wiem, że są ludzie, którzy mogą się nauczyć, ale oni mają jakieś super zdolności. Większość ludzi się tego nie nauczy. Tak właśnie mówią. Nie chcą być gorsi. Nie chcą, żeby nam się udało. Oczywiście, wiadomo, że jeśli jesteśmy tylko pewni, że nauczymy się języka, ale nic nie robimy, to jest duża szansa, że nam się nie uda. Tak, jeśli chcemy osiągnąć sukces, to musimy być aktywni. Musimy robić to, co trzeba zrobić. Jeśli ktoś chce dobrze grać w piłkę, to musi dużo grać w piłkę. Musi dużo trenować. Jeśli chcesz zdać egzamin, to musisz przeczytać odpowiednie książki. Rzeczy w życiu nie dzieją się same. Znacie ludzi, którzy wciąż opowiadają o swoich celach, ale nigdy nic nie robią? Oni ciągle mają nadzieję, czekają na coś. Ich cel wygląda jak marzenie albo kompletne science fiction. Kompletna fikcja Dlatego ważne jest, żeby mieć konkretny cel A gdy już mamy cel, wiemy dokąd idziemy To musimy tam iść Nie możemy się poddawać Bardzo rzadko jest tak, że osiągniesz sukces za pierwszym razem Najczęściej trzeba próbować wiele razy Musimy być konsekwentni, ale konsekwentni inteligentnie. Jeśli coś nie działa, to musimy szukać innego sposobu. Nie można być jak mucha, która chce wylecieć z pokoju i ciągle uderza w szybę. Ciągle powtarza ten sam błąd. Co innego jest nie poddawać się, a co innego jest rozbijać głową mur. I powtarzać te same błędy. Błędy są dobre. Na błędach się uczymy. Ale nie możemy wciąż powtarzać tych samych błędów. Powtarzanie tych samych błędów to po prostu głupota. Tak, tak to się nazywa. Głupota. Wiecie co jeszcze pomaga? Co pomaga w osiąganiu sukcesów? Moim zdaniem ważne jest, żeby nie porównywać się do innych. Dlaczego? Porównywanie się do innych często prowadzi do frustracji. Często myślimy, on ma więcej niż ja, muszę z nim konkurować, muszę go pokonać. Porównywanie się nie ma sensu, ponieważ każdy z nas jest inny, każdy ma inne warunki inne możliwości. Musimy znaleźć swoją drogę i nie patrzeć na innych. Jakie to ma znaczenie? Co mają inni? Wielkim problemem wielu ludzi jest zazdrość. Chcemy mieć to samo, co mają inni. Jesteśmy zazdrośni o to, co oni mają. Jeśli porównujesz się do innych, to zawsze myślisz sobie, ja nie mam nie mam tego, co on. Ja też chcę to mieć. I czujesz się źle. Czujesz się gorszy. Zgadzacie się ze mną? Jestem pewien, że wśród was jest wiele osób, które osiągnęły sukces. Napiszcie w komentarzach. Jaki jest wasz sekret? Z przyjemnością przeczytam, jak osiągacie sukcesy. Co robicie? Jak myślicie? Jak dążycie do celu? Są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Mówimy o tych rzeczach, że to są czynniki zewnętrzne. Nie mamy wpływu na wiele rzeczy, ale mamy wpływ na to, jak zareagujemy na czynniki zewnętrzne Dam wam taki przykład Naszym celem jest pójść do sklepu I kupić chleb Bardzo prosty cel Musimy to zrobić teraz Bo zaraz sklep będzie zamknięty Mamy tylko pół godziny Do zamknięcia sklepu Już mamy, już mamy wychodzić I nagle przyszła ulewa Okropny deszcz Możemy martwić się Możemy myśleć, że nie mamy szczęścia Mamy pecha a Akurat teraz musi padać Cholera, nie pójdę, bo zmoknę Możemy się martwić Ale czy to coś zmieni? Nie Lepiej wziąć kurtkę, parasol I iść po chleb nie mamy wpływu na czynniki zewnętrzne, ale mamy wpływ na to, jak reagujemy na te czynniki. To zależy od nas. Moi drodzy, po polsku mówimy, bierz sprawy w swoje ręce. Nie siedź bezczynnie, nie czekaj. Bierz się do roboty, spróbuj. Bierzcie się do roboty moi kochani Jeśli macie swój cel Dążcie do niego Nie poddawajcie się Próbujcie Najgorsze co możecie zrobić To się poddać I tak moi drodzy doszliśmy do naszego celu Naszego małego celu Właśnie wysłuchaliście kolejnego podcastu po polsku Znowu ćwiczyliście język polski to był kolejny krok do celu. Gratuluję wszystkim, którzy wysłuchali całego podcastu i dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli znajdziecie chwilkę czasu, możecie pomóc mi w dojściu do mojego celu. Moim celem jest pomagać Wam w nauce polskiego i jeśli podoba Wam się to, co robię, to możecie dać mi 5 gwiazdek na iTunes, możecie napisać swoją recenzję, możecie polecić mój podcast na swoim Facebooku. Dzięki temu osoby, które chcą uczyć się polskiego, łatwiej mnie znajdą. To mi bardzo pomaga. Jeszcze raz dziękuję za życzenia zdrowia dla Joby. To było nam bardzo potrzebne. Bardzo cenię Wasze wsparcie i dobre słowa. Dziękuję bardzo. Zawsze mogę na Was liczyć. Jesteście wspaniali. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dziś. Życzę Wam konsekwencji w dążeniu do celu, a przy tym dobrej zabawy. Radości z tego, co robicie. Wszystkiego dobrego, moi mili. Dziękuję za teraz i zapraszam następnym razem. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl